się wysiadać. Przyjdź na dni otwarte od 13 do 18 kwietnia i poznaj suwy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Tomasz Szuchart. Dzień dobry. A teraz serwis trójki. Minęła dziewiąta, Karolina Kozińska i Dwójcik Zapraszamy na serwis. Prezydent podpisał 42 nominacje ambasadorskie, poinformował Minister Spraw Zagranicznych. Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie sędziów Trybunału może być motywowana politycznie, powiedział w Trójce szef Naczelnej Rady Adwokackiej. Dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ustawiony konkurs piosenki. Są urodziny trójki, trzeba się spotkać. Było coś takiego jak domówki, to to będzie taka studiówka. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 42 nominacje ambasadorskie. Poinformował minister spraw zagranicznych. Dotarły one do MSZ. Dziękuję panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, zwłaszcza zamianowania politycznych dyplomatów, którzy służą ojczyźnie z narażeniem życia w Kijowie, Teheranie i Zabi napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski. Tymczasem za dwie godziny Magdalena Bętkowska i Dariusz Szostek, dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Decyzja prezydenta o zaprzysiężeniu dwojga sędziów może być motywowana politycznie, powiedział w bezuników rozmowie politycznej w Trójce prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Zdaniem Przemysława Rosatiego, Karol Nawrocki nie ma prawa do weryfikacji sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Pan prezydent nie ma żadnych kompetencji, nie ma żadnych zadań w obszarze, który łączy się z możliwością po pierwsze kontroli kontrolowania decyzji Sejmu o wyborze, po drugie selekcji osób, które zostały prawidłowo wybrane. I tak naprawdę, jeżeli sięgniemy do orzecznictwa, to pan prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie od wszystkich sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm. I tyle w temacie można powiedzieć. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że swoimi działaniami Karol Nawrocki przywraca porządek w Trybunale Konstytucyjnym. Rządzący od końca grudnia 2024 roku nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wakaty, które się pojawiały, a wyraźnie Konstytucja w artykule 194 wskazuje, że po upływie kadencji jednego sędziego trzeba wybrać kolejnego. W południe w Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma podać szczegóły decyzji Karola Nawrockiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Do krajowego systemu e-faktur dołączają dziś małe i średnie przedsiębiorstwa. Szef administracji skarbowej Marcin Łoboda zapewnia, że nie powinno być problemów z logowaniem czy weryfikacją w KSEF. System jest przygotowany na kolejnych podatników. Jesteśmy w stanie przyjąć około 120 milionów faktur dziennie. Jeżeli chodzi o szybkość reakcji, czyli wystawienia urzędowego potwierdzenia odbioru, to jeżeli chodzi o faktury to jest 0,35 sekundy czas reakcji średniej. Szef Krajowej Administracji przypomniał, że do końca roku nie będzie kar dla przedsiębiorców, którzy będą mieli problemy z wdrożeniem czy korzystaniem z ksef. A my przypominamy, że Andrzej Dąbrowski, Kasia Stankiewicz, Reni Jusist czy zespół Metro są wśród wykonawców koncertu Ustawiony Konkurs Piosenki. To jedna z atrakcji 64. urodzin Trójki. I podobnie jak przed rokiem gospodarzem wieczoru w studiu muzycznym mienia Agnieszki Osieckiej będzie Artur Andrus. Przede wszystkim to będzie urodzinowe spotkanie, po prostu są urodziny trójki, trzeba się spotkać, trzeba pobyć w swoim towarzystwie. Jeżeli modnym takim zjawiskiem było coś takiego jak domówki, to to będzie taka studiówka, czyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej zajdzie się trochę ludzi i sobie razem poświętujemy. Bo tak zawsze było, jeżeli chodzi o trójkę, to znaczy tam wiele pokoleń się mieściło. To było zachwycające, że jak dziadek słuchał, to i córka słuchała, i wnuczek słucha i tak samo jest tutaj na tych urodzinowych koncertach. A początek koncertu po godzinie 18.00. Transmisja na naszej antenie, w streamingu wideo, na stronie Trójki i na YouTubie. Mieszkające po drugiej stronie Trójki, patrząc od Agrykoli, nurogęsi ruszają w swoją coroczną wędrówkę, a z pomocą spieszą im miejskie służby i wolontariusze. Samica wraz z młodymi wędruje z łazienek królewskich nad samą Wisłę, a ich droga pełna jest zagrożeń. Największym jest ruch samochodowy na ulicy Czarniakowskiej. Patrole wolontariuszy i służb miejskich są już w pełnej gotowości. Przeprowadzanie nurogęsi, choć w obrazku wygląda bardzo ładnie. To wymaga wielu przygotowań, m.in. szkoleń z organizacji ruchu, bo nasi wolontariusze z Zarządu Zieleni mogą zatrzymywać ruch w momencie konieczności przeprowadzenia nurogęsi. Więc tu się proszę nie dziwić, jak wyjdzie taki wolontariusz na ulicę, ma do tego prawo. Mówiła Karolina Kwiecień Łukaszewska z warszawskiego Zarządu Zieleni. Patrole ruszają dziś i potrwają do końca ma Maja, a w, w przypadku spotkania wędrujących do Wisły Nurogęsi należy zachować dystans, trzymać psy na smyczy i nie dokarmiać ptaków. Klimat. Jedna piąta prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W kolejnych godzinach udział OZE z Krajowej Sieci Energetycznej będzie rósł. W Gorzowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Kaliszu i Żywcu umiarkowana jakość powietrza, w kłocku dostateczna, w Łasku zła. W województwie lubuskim, na zachodzie Wielkopolski, północy Mazowsza i w środkowej części Podlasia, w lasach średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl a teraz sporty, Adam Malecki. Czuję się jak taka nuro po tym meczu wczorajszym. No chyba wszyscy. Trudno się otrząsnąć po tej porażce. Porażce w Sztokholmie w meczu barażowym, którego stawką był awans na Mistrzostwa Świata. Biało-Czerwoni przegrali 2-3 i to Szwedzi polecą za ocean. W naszej szatni panował smutek i niedowierzanie. Jakub Kamiński. Robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Zadecydowały na pewno jakoś, błędy idealne, szczęście. Możemy teraz wszyscy tutaj mówić sobie. Szkoda, szkoda, bo uważam, że na pewno gdybyśmy to prowadzili do dogrywki, to, to byśmy ten mecz wygrali. Przegrał dzisiaj zespół lepszy, lepszy na boisku. No i tyle, No na koniec dnia sport bywa brutalny. Brutalny futbol dla Polaków i dla Duńczyków, którzy przegrali w rzutach karnych z Czechami. U naszych południowych sąsiadów euforia. Sport! Czeskiej postupuje po 20 na Drugi mecz barażowy i drugi konkurs jedenastek. Tak jak w czwartkowym spotkaniu z Irlandią Czesi okazali się skuteczniejsi. Tym razem rywale znacznie im pomogli, nie zamieniając na gola aż trzech strzałów z wapna. W ciągu poprzedzających serię rzutów karnych 120 minut gry, zakończonych wynikiem 2 do 2, piłkarsko to Duńczycy przeważali na boisku. Co tu dużo mówić, nie byliśmy lepsi, ale włożyliśmy w ten mecz więcej serca i walczyliśmy bardziej za cięcie, przyznał kapitan czeskiej reprezentacji Ladislav Krejci. Cierpieliśmy na boisku, przeciwnik był świetny, jednak determinacja z jaką rozpoczęliśmy to zgrupowanie oraz chemia w drużynie doprowadziły nas do sukcesu, mówił wzruszony selekcjoner Mirosław Kołbek, który poprowadził kadrę dopiero w swoim drugim meczu. W fazie grupowej Mistrzostw Świata Czesi zmierzą się z jednym z gospodarzy turnieju Meksykiem, a także RPA i Koreą Południową. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Awans Baraży wywalczyła także Turcja oraz Bośnia kosztem Włochów oraz Irak z turnieju interkontynentalnego. Tyle o piłce. Dzisiaj na kibiców czekają emocje siatkarskie i hokejowe. Potem jak wczoraj z Ligi Mistrzów odpadła Sekoresowia. Dzisiaj już mamy pewność, że do Final Four awansuje polska drużyna. A to dlatego, że w bratobójczym pojedynku zmierzą się Bogdanka lub Lublin i Projekt Warszawa. W pierwszym meczu wygrał Projekt 3-1. W hokeju na czas na pierwszy mecz finałowy. O godzinie 18.00 zagrają GKS Katowice z GKS-em Mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. W zachodniej połowie kraju będzie dziś słonecznie i na północy też, ale na południowym wschodzie popada, już pada. Podobno okolice 10 stopni na termometrach nas dziś czekają wczesnym popołudniem, chłodniej tylko nad morzem w rejonach podgórskich i w górach. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Sześćdziesiąte urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam złożyć życzenia trójce i chciałam powiedzieć, że moja córka obchodzi również dzisiaj urodziny, Zuzanna, no i życzę wszystkiego najlepszego i trójce i Zuzannie. Wszystkiego najlepszego. Do ogrodu wpadła sujka. Urodziny dziś ma trójka. Pięknej pracy redaktorzy i sportowcy życzą wam my, słuchacze, nałogowcy. Spełniaj trójko swe marzenia i już proszę się nie zmieniaj. Wszystkiego dobrego. Bardzo nam miło i pięknie dziękujemy za urodzinowy poranek. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Nie wiem, czy będą rymować. Może, może wierszem będą mówić Justyna Grabarz i Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dużo dobry. się może wydarzyć Oj, dzisiaj. dużo, dużo. Dzisiaj Równości. audycja na bogato w duecie, a ty, Robercie, rozumiem, że wieczorem będziesz y, odświętnie ubrany, tak? No, czyli w bluze z kapturem. Tak. tak? Pięknie tak. wyglądaj. Nie wiem, o co ci chodzi. Jak zawsze. Wszystkiego dobrego sobie życzymy dzisiaj. Tak, ja wam też życzę. No to dziękujemy. Ży życzę wam tak, o, zobacz, tak szeroko wam życzę <głos> ramionami, co no pięknie, <głos> pięknie, dobrego dnia! Oj, kichnę albo nie kichnę. Kichnąłem, ale państwo tego nie słyszeli, a szkoda, że państwo tego nie słyszeli, bo to piękny kich był! Dingel zdecydowanie do nucenia, to o, po zbywasz? prostu za... Program trzeci. <gry> Ach, spełniłaś moje marzenie. ty nagrabasz? Mateusz Tomaszuk. Do godziny 11 jesteśmy z państwem. Urodzinowe wydanie Dobrego Dnia. Michał Jakubik za sterami konsolaty. Michał Żołądkowski przy telefonie. I co? Ruszamy z OMD. Cztery dni temu mieszkanka Inowrocławia kupiła kawałek łopatki, który w ciemnościach świecił słabym, zielonkawym światłem. Teraz wiadomość o świecącym mięzie nadeszła z gminy Wielgie. Zielonkawa poświata otaczała kawałek ogonówki. Informacja dotarła do służb sanitarnych i weterynaryjnych zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jarzewski. Przepraszam bardzo. Mówi, że najprawdopodobniej nie jest to skażenie drobnoustrojami. ustrojami. Ja, ja myślę, że też bym nie dała rady, po prostu zapowiadając takie piękne informacje no, na antenie trójki. No. Mm -hmm. Wspaniałe rzeczy się sobie dzieją. powspominamy z Justyną do godziny 11. Tak jest. Sporo tych wpadek dzisiaj się, się pojawi na naszej antenie. Ciekawe, czy trójkofan, czyli nadworny nasz człowiek, który zbiera takie wpadki, wychwyci dzisiaj jakąś wpadkę. No zobaczymy. No właśnie, mamy nadzieję, że nas słucha. Ja szczerze mówiąc na jakąś wpadkę naszą również liczę, bo to są zawsze złote momenty. Proszę radio. nie regulować radioodbiorników, to nie jest Prima Prilis, mamy 64 lata, a to jakbyśmy podzielili na pół, to, to no, wyjdzie? Prawie, Czy... prawie tak, prawie. tak prawie, prawie nasz wiek, zgadza się. Mm -hmm. No tak, śpiewamy 100 lat, mnóstwo atrakcji dzisiaj w trójce, szykujemy, mnóstwo wpadek, telefony też mamy nadzieję, że będą. Tak jest, 22,7 trójek, przypominamy nasz numer, Michał Żołądkowski czuwa, ale teraz to jest moment na naszą piosenkę Dnia Dryskal, Mrozu, Waluś krach za Kryzys i Dość. się budzę, mi samotność, już z tego stanu mam serdecznie Dość, ręce się pocą, a w całym domu chłop. Fragment świetnej płyty producenckiej e, Dry Skala, na której no, goście, goście, mnóstwo gości. Błażej Król, Jagoda Kret, czy właśnie jak w przypadku utworu Dość Mrozu i Waluś Kraksa Kryzys. Waluś Kraksa Kryzys zresztą dzisiaj się jeszcze na naszej antenie pojawi, bo po godzinie 18 e, zagra, no właściwie... Koncert będzie jednym z artystów, którzy wystąpią podczas urodzin trójki, tak więc ym, dzisiaj to wszystko po godzinie 18 gotowy jesteś już na, na, na imprezę urodzinową? Właśnie zastanawiam się, jaki strój. Przygotowana. Muszka przygotowana, tak? Wszystko <laughs> będzie gotowe na godzinę 18, bo Artur Andrus, myślę, że wejdzie na scenę cały odświętny i naprawdę będzie magia, prawdziwa magia radia. A my dzisiaj do 11:00 z Justyną wspominamy w dobrego dnia. No właśnie, wspomnienia. Uśmiechnąłem się, bo Hela powiedziała, że chciałabym mieć taki głos jak Leonardo. Dzień dobry, Heleno. Dzień dobry. <śmiech> mam Ciarki, kiedy słucham tego utworu, ale myślę, że państwo też. ABC, The Loop of Love, oczywiście w wersji instrumentalnej, czyli dźwięk, który przez lata otwierał listę przebojów trójki. Pozdrawiamy Marka Niedźwieckiego. Pozdrawiamy, zdecydowanie tak. Ja też miałam Ciarki. Przez większość tego utworu. Mateusz, czy ty pamiętasz 1254 wydanie listy przebojów <grym> programu trzeciego? No jakbym mógł zapomnieć. Ile ja miałeś lat? 15 Hang up, 15 tygodni na liście z miejsca 10 na 13 i przypominam, że gościem dzisiejszej audycji jest Mateusz, który napisał pocztówkę do świętego Mikołaja z, z takim marzeniem, żeby prowadzić listę. No i bardzo proszę, udało się. Marzenia mogą się spełniać jednak, co widać. No i dostaliśmy pozdrowienia dla Dariusza Kaczmarczyka, wiernego fana listy z okazji urodzin od Danusi i Dominika z Gliwic. Tak. Tak, no i teraz chyba Stel mi się ucieszy, tak myślę. E, na 12 z 24, Placebo, Song to Say Goodbye. Stel mi się ucieszy, jaki ty zakolegowany ze wszystkimi byłeś no Starałem naprawdę. się być taki zorientowany, taki hop do przodu. Przepiękny, męski głos, to był właśnie Mateusz Tomaszuk. No to co, zapowiesz? Tak, wtedy w roku 2006 na miejscu 12, a dzisiaj w dobrego dnia. Placebo, Song to Say Goodbye. Crying tragic waste of skin I'm well aware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 Wiosenna kumulacja Lotto. Dziś prima aprilis, ale wygrane w Lotto są jak najbardziej prawdziwe. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl. Z Carrefourem Wielkanoc tania jak barszcz. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Schab wieprzowy 41% taniej. 9,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 16,95. Więcej na Carrefour.pl.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 Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Przyjdź na dni otwarte od 13 do 18 kwietnia i poznaj suwy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Robicie świetną robotę i oby tak dalej. No i po prostu jesteście najlepsi. 22,7 można do nas dzwonić. No i dziękujemy za te miłe słowa oczywiście. O, i Michał Jakubik pokazał czas marzyłem o tym informator ekonomiczny no! Jacy my punktualnie jesteśmy, 9.30, to kto zapowiada, Sylwię? Ty czy ja? To, to, to ja, jeśli można. Sylwia Zadrożna w trójkowym studiu. I ze mną Aleksandra Myczkowska-Utrata z serwisu ekoekonomia.pl. Dzień dobry w urodzinowej audycji. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Życzę trójce. Tak, dziękujemy bardzo. Od dzisiaj, od 1 kwietnia, mieszkańcy Warszawy zapłacą więcej za odbiór śmieci. I to nie jest żart prima-prilisowy. Ile dokładnie opłacą warszawiacy i dlaczego będzie drożej? No niestety nie jest to żart. Wzrost jest dość istotny, ponieważ dla jednego gospodarstwa domowego oznacza to 25 zł w skali miesiąca więcej. Z 60 do 85 zł, natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej z 91 do 107. Samorząd tłumaczy to tym, że są rosnące koszty, że jest wzrost kosztów związanych z recyklingiem, odbiorem odpadów aż o 40%. No i konieczność bilansowania systemu. Czyli... Takie, takie są argumenty ze strony miasta. Czyli my, my za to wszystko teraz niestety, no, mieszkańcy Warszawy, y, płacimy. Jak zawsze. Wielkanoc już w ten weekend, więc pora przypomnieć, jak segregujemy odpady po jajkach, tym bardziej, że sama branża odpadowa, śmieciowa zalicza jajka do odpadów problematycznych. Tak, to są, to są takie odpady, jajko króluje na naszych stołach, będzie ich bardzo dużo. I może warto wiedzieć, że skorupki wyrzucamy do odpadów bio, natomiast hmm. zawartość jajek, jeśli jest zepsute, jeśli y, nie chcemy jej z jakiegoś powodu używać. Y, jest świeże. Broń Boże, nie wylewamy do zlewu czy do toalety. To jest odpad od zwierzęcy, więc powinien trafić do odpadów zmieszanych. Skorupka zawsze do bio, nawet jak jest to pisanka wielkanocna? Jeżeli jest pomalowana jadalnym, jadalną farbą, to tak, jak najbardziej, ponieważ skorupka ma bardzo dużo różnych mikroelementów, które po prostu się przydadzą glebie i przydadzą użyźnieniu. Użyźnie. Czyli jak Świat ktoś ma ogród, to jako kompleks. Jak najlepiej wykorzystać. jak najbardziej, jak najbardziej. Z kolei opakowania, w zależności od tego, oczywiście, jakie to są, plastikowe do plastiku. Natomiast jeśli są to opakowania kartonowe, jeśli są czyste, niezabrudzone, mogą wówczas trafić do kartonu. Jeżeli są cokolwiek zabrudzone, na przykład czasem jajko pęknie, troszkę się go wyleje, białka, to powinno trafić do odpadów zmieszanych. A skoro już o tych zmieszanych odpadach mówimy, to pora zdradzić tajemnicę czarnego worka, czyli co Polacy wyrzucają do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Tam się dużo hmm. dzieje podobno. No bardzo hmm. dużo się dzieje i niestety yy, właściwie można jednym słowem powiedzieć, że wrzucamy tam wszystko. Yy, te odpady zmieszane są cały czas odpadami dość problematycznymi, ponieważ trafiają do nich... Yy, takie produkty, które powinny zostać posegregowane. Na przykład jak nam się popsuje warzywa zapakowane na tackę i opakowane folią, powinniśmy to wszystko No Bardzo często wyrzucamy to właśnie w do całości razem mhm. do, do zmieszanych. Tak naprawdę ten czarny worek jest też wypełniony niestety odpadami tekstylnymi, a no... Już od y, kilkunastu miesięcy te tekstylia y, powinny być y, segregowane oddzielnie. Zatem tak naprawdę powinniśmy bardzo mocno y, myśleć o tym, y, Czym ten czarny worek wypełniamy? Ja myślę, że z tymi tekstyliami to jest e, taki problem, że e, no ktoś, kto nie wiem, ma jedną czy dwie dziurawe skarpetki, nie będzie jechał do przoku z tymi e, skarpetkami, więc może jednak samorządy powinny pomyśleć o odbieraniu takich e, właśnie odpadów e, z naszych osiedli. E, w tych fioletowych workach. Już kiedyś opowiadałyśmy część, o tych fioletowych Część samorządów workach. już to robi i jest ich coraz więcej. Miejmy nadzieję, że tych samorządów będzie przybywało. No właśnie, bo to byłby na pewno bardzo dobry sposób. No pomyślmy o tym, żeby jednak tutaj nie wszystko do czarnego, nie iść tak na łatwiznę, że segregujmy, tak powiem, tylko segregujmy, po segregujmy. tak Wszystko, wszystko oddzielajmy. Hey, no to wracamy do świąt i y, do żywności, którą będziemy przygotowywać na te święta i y, tutaj taki y, apel, prośba, że jeśli nam coś zostanie po świętach, to nie wyrzucajmy tego y, do kosza, tylko się podzielmy. Nie wyrzucajmy, przede wszystkim kupujmy rozsądnie, nie idźmy na zakupy głodni. Tak, może e... jednak z listą, prawda? Pamiętajmy, Zrobić listę, że czego się, potrzebujemy. Hmm. Te sklepy się otworzą już we wtorek, tak. <laughs> zatem nie musimy robić tych zakupów e, naprawdę na dwa tygodnie. A jeśli nam coś zostanie, pamiętajmy o tym, że zawsze można się podzielić. W Polsce już jest kilkaset jadłodzielni. One znajdują się szczególnie w dużych miastach. W Warszawie jest ich kilkadziesiąt. Warto wejść na stronę swojego samorządu i sprawdzić, gdzie taka jadłodzielnia jest i po prostu odłożyć do tej lodówki, a ktoś z tego skorzysta. Tak, szukajmy, szukajmy tego, bo niestety ciągle Polacy są wysoko w rankingach tych narodow, narodów, które no wyrzucają bardzo dużo y, tej żywności. A szkoda, szkoda wielka. Hey. I na koniec e, słowo o kaucjach. Myślę, że nie, nie ma naszego spotkania bez kaucji, bo ciągle chyba się uczymy tego e, systemu. Ja niedawno znalazłam taką opinię, że e, chęci są, ale moce przerobowe są e, zbyt e, małe. Zastanawiałam się, ile na przykład butelek i puszek może pomieścić e, taki butelkomat, do którego je teraz oddajemy i odbieramy kaucję. Nie możemy powiedzieć niestety co do sztuki, natomiast... Od kilkuset do kilku tysięcy, w zależności od urządzenia, w zależności od tego, jaki ma kontener na, na te odpady. Pamiętajmy, że to, co wrzucamy, ten butelkomat dziurawi i zgniata. Zatem te butelki nie, nie są tam w całości. Natomiast oczywiście to są ograniczone, ograniczone ilości. Te butelkomaty, ponieważ wciąż ich mamy mało, ich liczba rośnie, przebywają regularnie i tak to się będzie działo. Natomiast pamiętajmy też, że możemy oddawać odpady do, w sklepach. No właśnie, korzystajmy z różnych możliwości. No w tym butelkomacie potem rzeczywiście ta butelka jest zgniatana, ale wcześniej my ją musimy oddać w takim... Musimy ją oddać w stanie, tak, w ta, całości, żeby można było zeskanować ten kod, prawda? Tak, no tak. właśnie. Aleksandra Myczkowska Utrata, serwis ekoekonomia.pl. Y, Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Bardzo dziękuję. dziękuję jeszcze raz najlepszego. Hey, Informator Ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, informator ekonomiczny. Zdradza, Dziękuję. Oczywiście, bo nie byłbym sobą. Nie wiem, tak. czy Justyna zdradza y wiem, szczegóły, szczegóły mojego ubioru. Tak. Teraz jest ten kolor, zobacz, magentowy, czyli trójkowy, nie bez powodu. Fiat. Przygotowana na dzisiejsze urodziny. Tak, Przepięte. specjalnie, tak. Czyli to już kreacja też wieczorowa jest. Prawie, urodziny. prawie. No to widzimy się z Sylwią również dzisiaj na urodzinę Wieczorem. Trójki. Ale jutro Wiekodowe. będziesz o 9.30, tak? Nie, jutro jest co jutro jest? Jaki dzień? Czwartek, jest. Czwartek, Czwartek. To, będę. to będę. Ja zawsze jestem zakręcona, jak Mateusz mnie pyta, tak, co jutro pamiętaj, i czy będę. dzisiaj ostrożnie. Nie, Pani, jak zawsze. Pani Anna napisała Status Quo in the Army Now. To mój pierwszy trójkowy zachwyt. Dokładnie 40 lat temu usłyszałam w liście przebojów trójki i jestem z wami cały czas. No myślę, że Dancing with Tears in My Eyes, Justyna, no to też taki utwór, który kojarzony jest Oj, tak. z trójką. Będziemy chyba śpiewać i tańczyć. Harry, klawiszowiec z grupy Altravox, z urodzinowego tortu zdmuchuje dzisiaj 76 świeczek. No i pan Billy świętuje tak samo jak program trzeci. Niech żyje nam trujeczka przez wiele długich lat. Gdy mu za płynie, piękniejszym staje się świat. Niech żyje program trzeci i wciąż nam pięknie gra. A ja z programem trzecim ole, Tak, ole, przepiękne zakończenie, ale talenty tutaj nam się objawiają. <grystanie> A co pan redaktor robi w trakcie audycji? No ja podśpiewuję też bardzo często. I tak Śpiewam, tańczę, bujam się na krześle też raczej. Czasami odpisuję słuchaczom, słuchaczkom. Różne rzeczy się zdarzają. Ja proszę pana w trakcie audycji, kiedy jest utwór, to robię pompki albo ćwiczę ekspanderem. A co pan robił przed audycją? Przepłynąłem 16 basenów. Tak w ramach zabawy karnawałowej? Tak, oczywiście. Byłem cały obsypany konfetti. Pytaliśmy chwilę temu, co państwo robią w trakcie audycji. No jak ten utwór zdobywał szczyt listy przebojów programu trzeciego, to ja przychodziłam na świat. Rzecz się działa w roku 1994. Tak a propos wpadek. Właśnie, dużo, to, znaczy, to nie chodzi o moje narodziny oczywiście. Dużo dzisiaj <śm> mówimy <śm> o wpadkach. No to posłuchajmy, jak pięknie na antenie wprowadza gości nasza radiowa koleżanka. Panela, e, panela Pura. Kanela Pura, Panela Kura. Właściwie, tytuł polega na tym, że można teraz e, robić różne performatywne sytuacje. Performatywne sytuacje się dzieją cały czas tutaj. No. Michał Taka pyta, czy damy wpadek. radę zrobić wejście. No, postaramy się. Dało się jakoś. To, nie. to pani redaktor miała wspomnienia z narodzinami, to ja mam wspomnienia z osiemnastką, kiedy miałem. No, znaczy, osiem... ja nie pamiętam tych narodzin. A ja pamiętam osiemnastkę, ale pamiętam, kiedy miałem właśnie osiemnaście lat, to jednym z tych zespołów, w których się zasłuchiwałem był zespół Rotofobia i byłem nawet na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to było specjalne wydanie audycji Offensywa no i okazuje się, że utwór Dziesiąte Piętro też pojawił się w notowaniach listy przebojów programu trzeciego Przewodzący mówi, że jest czwartek, dwudziesty drugi, a potem mówi, że jest piątek, dwudziesty pierwszy. To niech on się wreszcie zdecyduje, jaki to jest dzisiaj dzień. To, to do mnie tym <laughs> razem. Jaki tam u Ciebie w no, Tak, tak hmm? ten czas leci. Tutaj też w Przed chwilą była szesnasta, a teraz już która? No, u mnie jest siedemnasta, osiemnaście, piątek, dwudziesty pierwszy i tego się będziemy trzymać. Nie, nie będziemy się tego trzymać. Piątek, 22. Nie, nie, nie, nie, nie, nie dzisiaj jest którym? Nie, dzisiaj jest nie piątek, tylko środa. Pierwszy dzień kwietnia. Środa. A jutro czwartek? A jutro czwartek jest. A dzisiaj urodziny trójki, 64. 9.54. Jeszcze to dodajmy bardzo istotna informacja. Mateusz mówił o swoich wspomnieniach z ofensywą, z koncertami. To ode mnie teraz zespół, który poznałam dzięki programowi alternatywnemu i w którym zakochałam się po pierwszym usłyszeniu. ULKR. tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać Nie dla rozmów o pogodzie i losowań, kto ma to posprzątać to jest lina, to czarodziej Spróbuj się rozplątać Więc nie wychodźmy z domu, będziemy siebie podglądać Po tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać Autopromocja być może cały ten dzień byłby zmarnowany, gdyby nie wieczorny bieg i jedna opowieść. Pierwsza wiosenna, nowa lektura w Trójce, Jacek Denel. Historie łajdackie. Regularnie pielgrzymują rozmaici Chopinolubni Azjaci i zawsze błądzą, bo na górze jest źle oznakowane. Kiedy się im zwraca uwagę, że idą nie tędy, fukają. Czyta autor. Dzisiaj około 20.45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Waskalo, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. Przeceny na święta w Media Expert, Na przykład Airfryer Philips OVI XXL. Ponad 1000 darmowych przepisów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699 Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media MediaExpert.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 1 kwietnia z okazji 64. Urodzin Trójki od 18. Transmisja na antenie. Wideo na stronie i YouTube Trójki. Partnerem Urodzin Trójki jest producent suplementów diety Litorsal na uzupełnienie elektrolitów i nawodnienie. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. Śpisz raz, dwa, bo Valerino to dba Na noc weź Walerin Sen Rzeźko zacznij nowy dzień Suplement diety Walerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia Walerin Sen, zdrowa dawka snu Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Aflofarm W Karfurze na Wielkanoc szykuje się dokładka Kiełbasa biała surowa Sokołów 500